Czasami ciężko zacząć. Czasami naprawdę ciężko zacząć, kiedy trzeba coś opowiedzieć, bo w duży targa się. Chce się dojść do głosu, a tutaj trzeba być trochę ściszonym, bowiem za ścianą śpią dzieci, a pozostałe pomieszczenia zajęte, a w bloku z wielkiej płyty nosi strasznie. I pogłos okrutny, jako zapowiedzi rządu na temat nowych podatków. Witam się z wami w podcaście Rocznik 77. Nazywam się Andrzej Panielec i zaczynam kolejną odpowiedź z cyklu Zakopany w zakochanym bohni. No, a tak sobie wymyśliłem, że to będzie takie podwójne, nie po polsku pisane znaczenie. Ale o tym to każdy wie, to zobaczył ten tytuł. Ale wróćmy do tego, co chciałem Wam powiedzieć. Ostatnim razem żaliłem się do Was, że bardzo ciężko jest trafić do bochni. No bo na mapie drogowej to na nie istnieje. Zresztą, co tu się dziwić? Jak to jest dziura. Tak, dziura w ziemi nazywa się kopalnia soli. Zresztą kiedyś to było bardzo ważne. To było gigantycznie ważne. Oto się zabijali królowie, książęta. Sól była droższa od złota. Za sól można było kupić wszystko. A teraz? A teraz mamy kopalnię w Kłodawie i sól ważoną. Nie będę się rozwodził o tym, dlaczego sól ważona to jest białe, nie wiadomo co, mało potrzebne i tylko sód człowiekowi podnosi w organizmie nie, tym razem mam się opowiedzieć o tym, że trzeba się przemóc, aby zjechać do kopalni. Jeżeli masz klaustrofobię, jeżeli czujesz strach przed otoczeniem, przed ludźmi, przed zgrzytami, ciemnymi pomieszczeniami, nie nadajesz się do kopalni. Bo kopalnia to jest wyzwanie. Taki prawdziwy survival dla człowieka wychowanego w internetach. Jeżeli myślisz, że wystarczy wsiąść do windy, to się grubo mylisz. Przede wszystkim przygotuj się, że to jest inny klimat, inne środowisko i znajdujesz się 300 metrów pod ziemią. Jak się człowiek może czuć, to wiedzą chyba tylko górnicy. Albo ci, którzy przez przypadek zakopali się w śniegu, bądź zgarnęła ich lawina śnieżna. Ale monument ziemi, ciężar, jaki nad tobą wisi, robi swoje. Na początku jest ciężko. Ja już co prawda zaprawiony w bojach byłem, bo jako dziecko wielokroć zjeżdżałem na dół w podziemia. Grało się tam w koszykówkę, nocowało po prostu to było dobre miejsce z kieszenią dostępną dla nastolatka a teraz o finansach powiem wam kiedy indziej bo muszę się kilka rzeczy się dowiedzieć posprawdzać, podobno się pozmieniało ale otóż wylądowaliśmy na szybie campi obecnie w bocheńskiej kopalni soli są dwa szyby sutoris i campi które służą do zjeżdżania a trzeci trinitatis jest szybem wentylacyjnym, którym wtłacza się powietrze do wnętrza. Także na dole czuć wiatr i to prawdziwy wiatr, że człowiek może go złapać w żagle. Trzeba uprać czapkę, by ci głowy nie łapało. Ale wróćmy do zjazdu. Sutoris z tego co pamiętam, posiada mniejszą klatkę tak. Winda. Winda górnicza nazywa się klatką. O, swojsko brzmi, co? Pakują Cię do stalowej klatki, zamykają, żebyś przypadkiem nie wylazł. Mówią, nie wkładaj paluchów głowy, ręki, gdziekolwiek, bo, bo Ci po prostu urywie i winda zatrzyma się na dół. Bo jeżeli myślisz, że Twój krzyk dojdzie do usz operatora, to się mylisz. Studnia ma 300, a może i 400 metrów w głąb bo nie zjeżdżamy na najniższy poziom, ale zatrzymujemy się na poziomie August. Od Augusta drugiego mocnego Sasa. Tak, ale o tym to jeszcze kiedyś jak będę opisywał historię kopalni. Historię tego zbieractwa, wybieractwa. I dlaczego Sasi akurat o dziwo przyczynili się do rozwoju kopalni Soli. Ale klatka jest wąska. Pisze 8 -osobowa. No to wchodzi... Ja, żona, dwójka dzieci, jakieś dwa inne dzieciaki, dwóch opiekunów i trzeba się naprawdę ścisnąć, żeby drzwi zamknąć, bo drzwi otwierają się do wewnątrz, żeby przypadkiem nikomu nie przyszło do głowy majstrowanie, bo jakby takie drzwi otworzyć, pewnie by się mogły wyrwać o jakąś stalową belkę, a wtedy nic mogłoby cię nie zatrzymać przeciw, przed spadkiem w dół. I raczej nikt by cię na dole nie szukał. Bo co jest na dole? Nie wiem. Muszę się zapytać. Hmm. Ciekawe, który z górników odważy mi się odpowiedzieć. Także ściśnięci 8 osób na pierwszym poziomie, 8 osób na drugim poziomie bo klatka jest podwójna, taka piętrowa i jedziemy. Jedziemy na dźwięk. Cztery, w znaczy w górę, dwa, manewrowanie chyba w górę, tu, ale to później jeszcze wam przeczytam i jedziemy. I tylko lampka, która wisi zawieszona w tej klatce daje oświetlenie. Jeżeli ktoś przypadkiem swoim plecakiem bądź kurtką mu przyłoży, zapada ciemność. Ale taka ciemność, że jak zamkniesz oczy czy jej otworzysz, nie widzisz różnicy. Chciałoby się powiedzieć ciemność, ciemność widzę, tak jak w seksy misji, ale czasami przemknie tylko trochę światła zmianego jakiegoś poziomu. A tutaj, a tutaj pędzimy 4 metry na sekundę w dół. W uszach narasta ciśnienie. Odruchowo przy się i, i zastanawiasz się, czy jeszcze jedziesz, czy już lecisz. No bo trochę się chybocze. Na boki. Jakieś trzaski słychać, wycia i wiatr. Robi się chłodniej, cieplej, chłodniej, cieplej. I ta ciemność i nagle windoswalnia i człowiek otwiera usta i wtedy czuje się lepiej, bo mu się uszy odetkały. 300 metrów w dół. Choćbyś chciał. Nie powtórzysz tego nigdzie indziej, jak tylko w kopalni, bo nie mamy w Polsce tak wysokich budynków. I z taką prędkością 4 metry na sekundę. To tylko, że z samolotu możesz. Otwierasz oczy. Przed tobą klatka czerwona, światło. Otwierane drzwi przesuwane jak w bramie. I głos znudzonego górnika. Proszę cofnąć się do tyłu i gnieciemy się na drugą stronę, żeby te drzwi mogły być otworzone. W końcu wychodzimy i takie, taka konsternacja. Lita skała wokół ciebie, gdzie niegdzie tylko i wyłącznie bele drewna. Kopalnia soli nie jest taka jak kopalnie węgla, które znamy z dokumentów, z filmów, kroniki filmowej z przewodów barburkowych. Nie. Kopalnia węgla jest obudowana. Kopalnia soli jest żywcem wydarta z ziemi. Bowiem lita skała jest twarda i plastyczna. Ona nie pęka, ona się nie zawala. To jest bardzo, bardzo rzadkie. Ona po prostu pod wpływem nacisków tak jak plastelina powoli, milimetr po milimetrze wyłania się z pomiędzy rosztowa. Nie trzeba na szczęście budować pełnych takich ob otoczek. Wchodzi się tam i widzi się żyły. Żyły białego złota. Czyli sól. Gdzie, nie, gdzie rosną tak zwane kalafiory. Czyli nacieki solne z soli ważonej. Czyli coś, co możemy sobie kupić i mieć w sońcce. A poza tym... Piasek, brud, niesamowite wrażenie. Czujesz się, jakby ktoś wierdził się w gryzu, zębiskami w skałę i ty idziesz za nim. I ta cisza, ten spokój i ten głos, który naturalnie załamuje się na tej skale tam prawie pogłosu nie ma, tam z, nie ma echa. Dźwięk jest taki dziwny odczuwasz taki spokój, który Cię zaczyna nurtować, niepokoić, denerwować. I nie ma WiFi, I nie ma interneta, nie ma zasięgu. Siedzisz. Siedzisz tam i... Co Ty masz z sobą robić? Pierwszy dzień był straszny. No... Przejście korytarzem było takie, no, spokojne, to jest 500 metrów. Później pochylnia, czyli schody 40 metrów nachylenia 140 metrów długości obok zjeżdżalnia o tym opowiem wam kiedy indziej postaram się nagrać relacje z czasu zjazdu ale to muszę zjechać sam bo na razie dzieciaki stwierdziły że ja jeżdżę szybciej bo nawet dość szybko jeżdżę chociaż i z nimi po tej zjeżdżalni ale o tym to kiedy indziej wróćmy do tej ciszy do tego majestatu wchodzisz i jesteś dezorientowany jeżdżę na ten turnus NFZ-u z dziećmi jako opiekun, czyli w sumie 6 godzin na dole nie 6 godzin w miejscu czyli w komorze warzyń, gdzie jesteśmy tylko 6 godzin na dole tam, na miejscu i tak konsternacja ja nie przywykły do bycia jak to śpiewał jak mu tam było? Hmm, nieważne. Pewnie sobie zaraz przypomnę, to wam powiem. Do ciocińskich tych wszystkich nastrojów. O, młynarski śpiewał. I wchodzę. A tutaj taki, no, dyskomfort dzieci, obce no, z moimi sobie jakoś radzę starsze osoby, no, wszyscy tak spatrzą na siebie spod byka. Hmm, Ciekawo, o czym będą rozmawiać. O dziwo, nie ma rozmów o polityce. Pierwszy dzień to było takie zapoznanie się, rozglądnięcie i pytanie, co ja tu będę robił, jak ja się naprawdę męczyłem w pierwszy dzień. Ta cisza, brak tych informacji, o czym ja mam myśleć, A już od drugiego, trzeciego dnia człowiek się uspokaja. Zaczyna się od Wchodzi mu to w krew i już Cię nie denerwuje tego, że nie wiesz, co na pudelku, co w interii, na Onecie, na WP, czy jakiś podcast się nagrał, czy znowu podatki Ci podniesie. To Cię nie interesuje. Przysiądziesz się czasem do kogoś, kto już troszeczkę starszy, wiekiem dwu-, trzykrotnie nawet prawie i opowiada o czasach, o których Ty tylko słyszałeś. Opowiada o być okazem rolnikiem, o dobrych kolegach partyjnych, o swojej młodości. A ty słuchasz, dyskutujesz, rozmawiasz i zaczyna wszystko być naturalne. Wraca się do takiego bycia, tą solą ziemi, gdzie nieważne jest, co się ma, ale jakim się je że można otworzyć się na drugiego człowieka porozmawiać z nim uśmiechnąć się i on ci odpowie uśmiechem to takie naturalne zresztą tak nisko, tak głęboko że nawet niewierzący na widok górnika mówią mu szczęść Boże bo tak wypada bo tutaj czuje się ogrom tutaj czuje się jaki człowiek tak naprawdę jest mały a wewnątrz a, w tej komorze, chyba w najniższym miejscu na czubku, bo ona przypomina taką kiszkę długą, to jest 5 metrów wysokości. Ta kubatura, ten rozmiar, to wszystko, ta wielkość, powoduje, że człowiek się wycisza. Że czuje się jak na szczycie góry, gdzie obsuje z przyrodą, tylko trochę w inny, naturalniejszy sposób. Obsuje z wielkością. Jeżeli nie masz klaustrofobii, to możesz ładować tą wielkością, Poczucie je wspaniale, nabierać zdrowia nie tylko fizycznego, bowiem dobrze to wpływa na górne drogi oddechowe i trochę jodu tam sobie naładujesz, bo podobno tak naprawdę jod przyswaja się poprzez jedzenie, a nie oddychanie, ale wiadomo, tam trochę pyłu solnego w płucach, to tam zawsze coś tam przemielimy. A tak, człowiek dostaje jeszcze dodatek. Przypomina sobie, jak być człowiekiem, bo wokół wszyscy jesteśmy tacy sami. <słuch> Ale się rozgadałem. Myślałem, że będę mówił o czymś innym, a wyszedł mi taki głębszy odcinek. Więc żeby go nie zepsuć, to ja się z wami pożegnam i zaproszę na jutro, gdzie może opowiem coś o historii, może o legendach, może o skarbniku, może o czymkolwiek innym, bo jutro czeka mnie wyprawa łodziami. Będziemy gdzieś płynąć. A ja już nie pamiętam dokładnie, w której kopalni oglądałem te solne oczka. Jestem ciekaw, czy opowiedzą nam legendy na temat jak górnicy sprawdzali wierność swoich rząd. Także zapraszam jutro. Do zobaczenia. Żegnę się z Wami, Andrzej Famielet i zapraszam do www. na stronę internetową rocznik77.pl Można mnie nawet też znaleźć na englawa.net i w wielu innych miejscach w internecie, jak podcastów.pl bez polskich znaków oczywiście, albo podstacja.com Cóż, nawet na Facebooku. Ale to jest takie teraz dla mnie mało znaczące wszystko, bo chyba odwyk, prawdziwy odwyk przebiega prawidłowo i zamiast wirtualnego zanurzam się w realny świat. Jestem tylko ciekaw, kto w końcu się odważy na nagranie ze mną odcinka i opowiedzenie o tym, co myśli na dole 300 metrów pod ziemią, 87 metrów pod poziomem morza. Do usłyszenia.